E, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cześć, jestem Piotki, jestem alkoholikiem. E, naprawdę dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Jezu, przepraszam, trochę się stresuję. E, trochę tych, chyba pierwszy raz mam aż tak przed speakerką. E, dobrze, krok dziesiąty. Może zanim gdzieś tak powiedzmy, zacznę mówić o kroku dziesiątym. E, każdy krok, jak dla mnie, jest połączony i. Każdy z nich wypływa tak jakby wypływa przez, przez niego inny. Podstawą dla mnie a w tym moim trzeźwym życiu już, bo mogę określić siebie jako trzeźwiejącego alkoholika, czy trzeźwy kiedyś będę, to nie wiem. To nie zależy ode mnie, tylko od mojej siły wyższej tak naprawdę. Ale podstawą dla mnie właśnie są trzy pierwsze kroki. I one są moim fundamentem i filarem mojej trzeźwości. Ja na to trochę mówię, że to jest taki jakby to opisać, takie duchowe przedszkola, gdzie ja się uczę literek, uczę się pisać. Nie do końca jeszcze wiem po co, ale macam sobie tego trochę swojego, tą swoją siłę wyższą, którą ja nazywam Bogiem. Raz prawej, raz z lewej się jej przyglądam, doglądam jej i w trzecim kroku jej staram się zaufać. Przynajmniej ja dzisiaj myślę, że jestem skłonny jej zaufać, bo z tym zaufaniem to jest jeszcze trochę ciężko czasami i o tym właśnie pokazuje mi głównie krok dziesiąty, tak naprawdę. Kolejne kroki są dla mnie instrukcją obsługi mnie samego, jak ja mam współpracować ze swoją siłą wyższą, czyli jak ta relacja ma wyglądać, bo ja ją gdzieś tam na początku, właśnie w trzech pierwszych krokach buduję, gdzie trzeci jest zwieńczeniem tego wszystkiego. Później muszę trochę uporządkować swoje życie, od tego służą kroki no właśnie od czwartego do dziewiątego. No i przychodzi krok dziesiąty, który mówi mi jasno, że mam dalej robić to, co robiłem wcześniej, czyli dalej mam na bieżąco porządkować swoje życie. Bo nie działa to u mnie przynajmniej na takiej zasadzie, no nie znam też innego, ale będę mówił o sobie, nie działa to u mnie przynajmniej na takiej zasadzie, że ja nagle zrobiłem gruntowny obrachunek moralny przy kroku czwartym, przy kroku ósmym y, gdzieś te swoje krzywdy, które wyrządziłem ja innym osobom, też rozpisałem. No i ja przestałem łapać urazy i przestałem krzywdzić ludzi. Nie, to tak nie działa, bo ja dalej i dalej to robię. Oczywiście w mniejszym stopniu niż robiłem to wcześniej, y, bo to akurat widzę, y, ale ja dalej jestem chorym człowiekiem i ja mam dążyć do tej duchowej doskonałości, czy ja ją osiągnę, ja też sobie nie zamykam furtki, że jej w ogóle nigdy w życiu nie osiągnę, bo, bo myślę, że, myślę, że jest to w jakimś stopniu możliwe, jeżeli Bóg mi po prostu na to pozwoli. Ale nie jest to tak naprawdę mój... Znaczy, no jest to mój taki cel, może trochę cel, czy nie cel, cel to chyba nam za dużo powiedziałem. I przy kroku 10. tak naprawdę, krok dziesiąty mi pokazuje, że tak jak mówi się czasami, że Bóg jest wszystkim, to jest zresztą mówi, to jest zapisane w Wielkiej Księdze, że Bóg jest wszystkim albo niczym. I krok dziesiąty mi pokazuje, że no, chciałbym, żeby był wszystkim, ale czasami jest niczym. I dlaczego krok dziesiąty mi to doskonale pokazuje? Ja dzisiaj dzięki programowi, dzięki temu rozwojowi duchowemu, Nabyłem taką trochę umiejętność, o której właśnie mówi dziesiątka, że potrafię się czasami zatrzymać. I jeżeli zrobię coś, co jest niezgodne z moim sumieniem, jeżeli zrobię coś nieuczciwego, jeżeli popełnię jakiś błąd, potrafię się zatrzymać i to przeanalizować. Kiedyś jeszcze w tym swoim pijackim życiu nie posiadałem takiej umiejętności. Ja po prostu robiłem nic kompletnie nie myśląc, nie zważając na konsekwencje, a dzisiaj już potrafię je dostrzegać. Oczywiście, Czasami zdarza mi się to przed popełnieniem jakiegoś błędu, bo jestem tylko człowiekiem i ja zdaję sobie z tego sprawę, że ja te błędy będę popełniał, ale tak naprawdę coraz częściej udaje mi się to właśnie dostrzegać przed popełnieniem tego, no ale jestem człowiekiem, więc zdarza mi się krzywdzić drugiego człowieka, zdarza mi się być nieuczciwym w stosunku do drugiego człowieka, czy moje wady charakteru, które których no, niewątpliwie jest dużo i e, zauważyłem, że tutaj są takie czary z was tym krokiem siódmym, i Bóg jest w stanie usunąć moje wady, e, ale wiele z nich jednak zostało. I to też nie ja decyduję, kiedy te wady zostaną mi odebrane. I przez to, że ja momentami krzywdzę drugiego człowieka, bo krzywdzę, przyłapię urazy, mogę się zatrzymać i pomyśleć, co ja zrobiłem nie tak. Tylko... Tutaj się rodzi pytanie, co ja później z tym zrobię? E, no ja dzwonię do swojego sponsora, albo do drugiego alkoholika i omawiam z tym. I tutaj mój sponsor mnie ostatnio bardzo mocno wypunktował, bo byłem w pracy nieuczciwy od dłuższego czasu. No byłem, po prostu. Nie ukrywam tego, bo byłem. I zadzwoniłem do sponsora, bo już tak mnie zaczęła ta nieuczciwość przygniatać, że ja się z tym czułem źle i czułem się bardzo źle z tą nieuczciwością. Zadzwoniłem do swojego sponsora i mu powiedziałem, mówię, słuchaj, no, my jestem nieuczciwy wobec swojego pracodawcy, bo nie wypełniam obowiązków swoich, tak jak powinienem wypełnić. no, a jednak za to mi płacą. Co już, jak na to patrzę z boku, no, to kiedyś to nie byłoby możliwości, w ogóle, że ja w ogóle wpadł na taki pomysł, jeszcze bym się chałpił i cieszył z tego powodu, że byłem po prostu nieuczciwy i, i po prostu, no, no, mniej pracowałem w pracy. Ale zadzwoniłem do tego alkoholika, czyli mojego sponsora i mu o tym mówię. No on ja mi powiedział, no to Piotr, no to, to idź do pracodawcy i mu o tym powiedz, że byłeś nieuczciwy. Giazdem ja białym mówię, no, no ale to z nie mnie wyrzucą. Na no, Piotr, no to Bóg jest wszystkim czy niczym. No i tak. I wtedy sobie właśnie uświadomiłem, że chciałbym, żeby był wszystkim, ale czasami jednak jest niczym. Jak, jak, jak mi jest tak i mi jest tak wygodniej i takie sytuacje się zdarzają oczywiście u mnie, te błędy, ja też nie rozumiem kroku 10 jako rozpisywanie, e, rozpisywanie jego codziennie pod wieczór, ja sobie robię obrachunek moralny wieczorem tak, e, zadaję sobie te pytania, które są w kroku 11, e, które są w kroku 11 i... I tak, po prostu je zadaję, ale to dla mnie nie jest krok dziesiąty. Krok, dziesiąty. krok dziesiąty jest dla mnie tym, żeby mnie na bieżąco, non-stop tak jakby, to też nie jest tak, że ja się skupiam na tym, czy ja coś robię dobrze, czy robię źle, bo, bo to tak nie jest, bo jeżeli bym się, miałem taki okres, że się skupiałem, czy, czy robię coś zgodnie z wolą Bożą, czy ze swoją samowolą, no i skończyło się to w taki sposób, że ja przestałem robić cokolwiek, bo no bo tak, no bo skąd ja miałem wiedzieć, czy coś jest wolą Bożą, czy jest moją samowolą. Dzisiaj chyba wiem, ale to jest tam... A to mogę powiedzieć w sumie. Dla mnie, jeżeli ja mam podjąć jakąś decyzję, tu ja nie jestem pewny, bo, bo takie jest życie. Życie mi stawia wiele wiele ścieżek, wiele zakrętów, wiele. czasami też nie wygląda to tak, że ja mam do podjęcia dwie decyzje, bo mam z dziesięć ścieżek, i... która się z tą wolą Bożą, a te pozostałe nie są. Ja to tak przynajmniej jeżeli ja dzisiaj przy podejmowaniu decyzji czuję wewnętrzny spokój, taką po prostu harmonię ducha, to ja wiem, że to jest wola Boża. A jeżeli czuję jakiekolwiek emocje skrajne, czyli czy to są właśnie jakieś takie bardzo pozytywne emocje, jakieś euforyczne, czy też jakieś takie nienawistne spojrzenia, to to najprawdopodobniej jestem ja. To jest moja samowola. Co dla mnie jest bardzo odkrywcza, bo też to dosyć nie tak na dobrą sprawę niedawno zauważyłem. Ale jeżeli chodzi o dostrzeganie i naprawianie tej swojej istoty błędów, to chciałbym powiedzieć, że to oczywiście robię, że od razu, gdy zauważę błąd, to czy skrzywdzę drugiego człowieka, czy złapię do niego urazę, to, to od razu podejdę i zaczynam coś robić. No, no nie. No, przykro mi, ale tak to niestety nie działa w moim życiu. Ja czasami muszę pocierpieć, też sam się śmieję, się że ja po prostu jestem masochistą. Bo ja wiem, że takie sytuacje jak nieuczciwość, urazy, to one mają o wiele bardziej negatywny wpływ na mnie niż nawet na tego drugiego człowieka. Nawet jeżeli ja kogoś krzywdzę, to ja się dzisiaj z tym czuję gorzej niż czasami ten drugi człowiek. Bo ja czasami krzywdzę kogoś, a ta osoba może być tego całkowicie nieświadoma. Na no, przykład mojego pracodawcy. No, jeżeli ja jestem nieuczciwy wobec niego, to no wyrządzam mu jakąś krzywdę. Bo wyrządzam krzywdę firmie, która mi, obdarzyła mnie zaufaniem, która mnie zatrudnia. A ja tego nadu, zaufania nadużywam. I okej, okay, mój pracodawca może o tym nie wiedzieć. Ale ja go krzywdzę. I to ja się z tym męczę. I są takie sfery mojego życia, w których nie jestem w stanie się przyznać. Po prostu do, do tego błędu, do tej krzywdy. E, e, ale muszę dość uczynić. Czyli co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Mogę wyciągnąć wnioski. Wiecie, ja czasu nie cofnę. Ja nie mam, nie mam wehikułu czasu i nie jestem w stanie e, niesprawiedliwości czy krzyw, które wyrządziłem, e, usunąć. Bo to było, to się stało. Okej. Okay. Ale jestem w stanie się zmieniać. Ja dzisiaj jestem w stanie być lepszym człowiekiem, niż byłem wczoraj. To jest tak na dobrą sprawę jedyna rzecz, którą jestem dzisiaj w stanie zrobić. Bo, bo nie jestem w stanie no, no, cofnąć czasu. Po prostu, tak, tak po prostu rzecz ujmując, no nie mam takiej mocy, nie znam żadnego z moich znajomych, czy to alkoholików, czy nie, którzy by taki wehikuł czasu owy e, posiadali. I prowadzenie tej osobistej inwentury mi przychodzi coraz łatwiej tak na dobrą sprawę. Żeby było śmieszniej, to ja wczoraj usiadłem do tabeli czwartego kroku. Znowu zacząłem czwórkę rozpisywać, bo gdzieś stwierdziłem, że muszę przyjrzeć się sam sobie. Połapałem jakieś chore urazy. Usiadłem pisząc z myślą, że mam po prostu dużą urazę do jednego alkoholika. Się okazało, że nie mam tej urazy. Bo, bo zrozumiałem, że to jest chory człowiek po prostu i ja mam być tolerancyjny tak, jak jest to opisane w Wielkiej Księdze. I jestem, ja się takim staję. To jest dla mnie strasznie niesamowite, że ja potrafię dzisiaj wybaczać. Wiecie, jeżeli ja popełniam błędy, świat nie jest taki, nie wiem, czarno-biały, ale, ale też zazwyczaj jest, jeżeli ja jestem na przykład nie miły dla kogoś, nieuczciwy, no to ta osoba też jest taka dla mnie. Nie zawsze, ale tak jest. Jeżeli ja kogoś krzywdzę, to ta osoba też mnie krzywdzi. I to nie jest tak, że odkąd ja zacząłem pracę, na krokach ludzie mnie przestali krzywdzić. No bo krzywdzą mnie dalej, bo takie jest życie. I czy ja czasami chcę się zemścić? Oczywiście, że chcę się czasami zemścić. Jestem tylko człowiekiem i to są moje wady, których ja się jeszcze nie wyzbyłem. Mi generalnie czwórka bardzo dużo pokazała o mnie samym, ja wyszło, że jestem bardzo zawistnym człowiekiem. Ja się po sobie tego nie spodziewałem. Wszystkie wady bym sobie przypisał, ale nie to. I dalej jestem. Czasami już naprawdę mniej, ale, ale jestem. I czasami moje, te stare nawyki, ten program mój życia, który ja sobie przez 30 lat tak na dobrą sprawę wgrałem, bo ja jakoś żyłem, to, że ja jestem alkoholikiem i to, że doprowadziłem się do takiego stanu, do jakiego doprowadziłem, to jednak jakoś musiałem przeżyć to swoje życie wcześniejsze. i wymazanie tych wszystkich wad, dobra, ale to jest szó szósty, siódmy krok, to przepraszam, nie, nie, przepraszam trochę skaczę, ale, ale tak jak mówię, każdy krok jest ze sobą połączony i każdy wypływa przez siebie i to jest niesamowite w tym wszystkim, że one też są ułożone w takiej kolejności, w jakiej są, ale ja dzisiaj coraz więcej zaczynam dostrzegać powiązań pomiędzy właśnie krokami. Że to, to czwarty no wiąże się z trzecim idealnie. Wiąże się z pierwszym idealnie. Zresztą no z trzecim i pierwszym to się dużo kroków łączy. Tak na dobrą sprawę. Chciałem jeszcze tak powiedzieć, że mi krok dziesiąty bardzo mocno gdzieś uleciał w trakcie czytania ze sponsorem. Ja pracowałem na Wielkiej Księdze, gdzieś tam, no nieważne, nie będę wchodził, w jaki sposób dostałem program. Eee, I krok dziesiąty jest pomiędzy dziewiątym a jedenastym, tak, wiem że, to, wiem, że to może nie jest w jakiś sposób odkrywcze, ale dziewiąty był dla mnie taki trudny. Ja przed dziewiątym krokiem przed miałem taki, taką obawę co do dziewiątego kroku, że się bałem wejść na program. No bo jak ja to mam teraz zadośćuczyniać tym wszystkim osobom, którym pokrzywdziłem. No niewątpliwie było ich bardzo dużo. Eee, a krok jedenasty jest piękny. No, ja się w tym kroku jedenastym po prostu zakochałem, bo to, to no, znaczy ja go bardzo lubię do tej pory. Okej, okay, nie wiem. Dobra. W jedenastym się po prostu zakochałem, i kwestia jest taka, że ten dziesiąty mnie gdzieś po prostu umknął. Tak. Po ludzku, po ludzku, po drodze, po drodze gdzieś 10 się, gdzieś się zgubił, bo, um, bo był pomiędzy ciężkim dla mnie 9, który jest bardzo uwalniający, nie jest ciężki, to mogę od razu powiedzieć, a pięknym 11, w którym się zakochałem, bo ja chciałem tam z tym swoim Bogiem e, pogłębiać i pogłębiałem dalej zresztą, za co jestem bardzo wdzięczny. wdzięczny. No ja lubię 11, no co, mam, co mam powiedzieć? No. Jeżeli miałbym powiedzieć, który jest mój ulubiony krok, to to w sumie nie wiem, bo chyba lubię wszystkie, ale, ale jedenasty jest dla mnie jakiś szczególny. Yy, I ten, ta dziesiątka mi gdzieś umknęła. Tylko że Ja ten dziesiąty krok zacząłem już stosować wcześniej. Ja nie musiałem go przerabiać ze sponsorem, żeby zacząć go stosować. Bo ja zacząłem zauważać te nieuczciwości. Zacząłem zauważać, że ja w swoim życiu popełniam błędy. Że ja ranię drugiego człowieka. Że ja łapię urazy. I to jest bardzo niesamowite odkrycie. Gdzieś tak szczerze mówiąc, nawet dzisiaj rozmawiałem z podopiecznym i jemu powiedziałem, że no, no słuchaj, no, ty dwa dni temu zrobiłeś dziesiąty krok, bo zauważyłeś, że byłeś nieuczciwy. Więc I co zrobiłeś? No, no napisałem do ciebie, że jestem nieuczciwy, czyli przegadałeś to z drugim człowiekiem. I to jest niesamowite. Że naprawdę te kroki same z siebie wypływają. Ja osobiście uważam, że ja nie muszę rozumieć programu 12 kroków. Jakby to głupio nie zabrzmiało. Moja wiedza o programie jest zdecydowanie większa niż jeszcze miałem czytania ze sponsorem. No, bo, bo sam przekazuję program, więc się, jak się powiedzmy od 9 miesięcy codziennie o tym programie rozmawia, no to siłą rzeczy coś się, co, coś, co, co, co, co nieco zaczyna się rozumieć więcej. Eee, ale. Ale prawda jest taka, że, e, że, że, że, że, że, że, że dziesiątka dla mnie to jest taki krok, który przychodzi po prostu naturalnie. Tu, tu nie ma jakiegoś dużego rozkminiania, bo skoro ja podjąłem decyzję, że chcę zmienić swoje życie. I tak, i ja byłem gotowy zrobić wszystko, żeby to zmienić, to swoje życie, bo ja już nie, po pierwsze nie potrafiłem i nie chciałem żyć tak, jak żyłem, a byłem obłudny, zakłamany, no nie będę przeklinał, ale takie słowo jest na S, to, to jest opis mojego starego życia. W jednym słowie. Ja takim człowiekiem nie chciałem być. Bo to mnie doprowadziło do stanu, do którego mnie doprowadziło. Na skraj śmierci tak naprawdę poprzez no, chorobę alkoholową. i tu mam, Nie mam na myśli tylko picia, ale generalnie moja dusza gniła. I w pewnym momencie, jeżeli ja postanawiam, że no, nie chcę być takim człowiekiem, jakim byłem, no, to zaczynam się przyglądać sobie. Zaczynam się przyglądać swoim działaniom. Jak gdy przy kroku czwartym dojrzałem istotę, no dojrzałem, no dojrzałem istotę swoich błędów tak naprawdę, to też przy kroku piątym, gdy to wyznałem drugiemu człowiekowi i Bogu, Boże, te wszystkie kroki są w ogóle piękne, jak teraz o tym myślę. To jest tak niesamowita droga i to jest tak prosta. To jest prosty program dla skomplikowanych ludzi, dlatego ja nie lubię generalnie programu utrudniać, bo, bo tu nie ma co utrudniać. Naprawdę nie trzeba rozumieć 12 kroków, żeby nimi żyć i żeby żyć godnie i szczęśliwie. Ja mógłbym debatować nad tym, ale no, jak ja rozumiem dziesiątkę? Ja po prostu mam. Zastanowić się, zanim coś, zanim coś zrobię, to czasami mam się zastanowić dziesięć razy i jeżeli dalej nie wiem, co mam zrobić, to ja zamykam oczy i mówię, kieruj. Kieruj moim życiem, bo ja nie umiem. Rób za mną, co chcesz. Uczyń ze mnie swe narzędzie. I robię to tak długo, aż znowu poczuję ten taki wewnętrzny spokój i luz. Taki wew... Ja tak mam po prostu, że czuję taki wewnętrzny luz i ja wtedy wiem, że, że już jest dobrze że ja już się nie muszę martwić, ja już się nie muszę bać, bo cokolwiek teraz zrobię, to moją ręką kieruje Bóg. Po prostu. I to jest niesamowite. Ja mam zaznaczoną mm, przy opisie właśnie dziesiątki, mam zaznaczoną modlitwę dziesiątego kroku. Długo pisam, żeby nie było. Boże, przepraszam, muszę tylko przewertować wielką księgę. I tak jak mi zostało przekazane, to modlitwa kroku dziesiątego brzmi jak mogę Ci służyć najlepiej, bądź wola Twoja, nie moja. I to jest sednem dla mnie, że to już nie ja, mnie już nie ma. Jest tylko i wyłącznie wola tej siły wyższej, którą ja nazywam Bogiem. Nie będę mówił o mojej koncepcji Boga, bo jest bardzo ograniczona, ale jest moja własna i to mi dała też wspólnota co jest niesamowite, niesamowite w tym wszystkim. Też pamiętam, tak, co do właśnie dziesiątki. Najbardziej, najbardziej, najbardziej jest takie jakby, że takie przykłady że się kojarzą po prostu z moją pracą, bo ja jestem bardzo leniwy. jestem Lenistwo to jest taka moja wada koronna. I jestem. I jeszcze dzisiaj jest mi zbyt dobrze i zbyt wygodnie z tą wadą, żeby została mi usunięta. To nie znaczy, że leżę. I nic nie robię, bo działam. Działam, staram się, ale jest to jeszcze zbyt silne i nie jestem tego w stanie oddać Bogu po prostu. Więc to on decyduje. Ja już dzisiaj nie decyduję o swoim życiu. I cieszę się z tego powodu, że nie decyduję, bo odkąd przestałem decydować, to moje życie stało się piękne, łatwe, lekkie i przyjemne. A plus do tego nagle wszystko mi w tym życiu zaczęło wychodzić. To tak magicznie. Jakbym uniał wstrychać palcami, to bym <śmiech> ale po prostu za pstryknięciem palcem i dobrze, o czym ja mówiłem wiem i ym, miałem też sytuację, to było byłem wtedy jeszcze właśnie na krokach raczej byłem na krokach, miałem czytania ze sponsorem, tak tak powiem jeszcze miałem czytania ze swoim sponsorem i nie doszliśmy jeszcze do dziesiątego kroku, no i właśnie też byłem w pracy gdzieś tam, no byłem leniwy wyszedłem z tej roboty i taki miałem żal do siebie, mówię Jezu Jezu, ale ja przecież dzisiaj, no byłem nieuczciwy i mnie to tak zaczęło boleć, boleć, boleć. I mówię, no, no nie wiedziałem, co zrobić. Naprawdę po prostu nie wiedziałem, co zrobić. Zacząłem mieć lęki, wpadłem w panikę. Eee, no to co, to pierwsze co? Telefon do alkoholika drugiego. I mówię, słuchaj, ty się dzisiaj byłem nieuczciwy w pracy. I on się śmieje. <laughs> Naprawdę całkowicie poważnie. Tak taki przestraszony, mówię, no byłem nieuczciwy w pracy. No, no po prostu no, nic nie robiłem. Siedziałem przed komputerem i jakieś głupoty oglądałem. I ten mój znajomy zaczął się śmiać. Ja oczywiście się oburzyłem. Mówię, no ja tu mu takie, takie poważne rzeczy. Mówię, no problem, problem dla mnie niesamowity. Ja eee, się śmieje i mówi, no i co z tym możesz teraz zrobić? Ja mówię, no nie wiem, no co ja mogę z tym zrobić. Pracuj ciężej. Odpracuj ten dzień. Kurde, i tak sobie pomyślałem, no w sumie chłop ma rację. Ale pokazało mi to, że ja naprawdę zaczynam takie rzeczy dostrzegać. I na początku myślałem, że po prostu zwaliowałem, bo bo naprawdę patrząc na moje poprzednie życie, to ja bym się cieszył takimi zachowaniami. Przecież jak mi się udało kogoś oszukać, jak wyszło na tym moim, właśnie na moim, nie na tej woli Bożej, tylko na moim, jak było po mojemu, a po jeszcze po osoby, dziesięć oszukałem i jeszcze kogoś okradłem, bo ja też jestem złodziejem, bo jestem, bo okradałem ludzi i nie trzeba kraść w sklepach, czy okradać domu, żeby okradać ludzi, bo ja po prostu okradałem swoją rodzinę. I taka jest prawda. To się tym cieszyłem, chałpiłam, a dzisiaj jeżeli coś takiego przychodzi, no to sobie myślę, kurde, no coś jest nie tak. Coś jest nie tak, Piotr, co ty możesz z tym zrobić? Nie biczuje się, to jest najważniejsze, bo, bo to nie o to w tym chodzi, żebym ja teraz nagle stwierdził, kurde, no tego dnia zrobiłem to, to, to i to nie tak, no to teraz biorę, biorę jakieś lejce, czy tam pasa i się walę po plecach do krwi. Nie, bo to nie w tym rzecz. Tylko ja mam wyciągać coś z tej istoty swoich błędów i naprawiać. Jeżeli, jeżeli mogę od razu to zrobić, to robię to od razu. I nawet się nie zastanawiam. A jeżeli ja tego nie robię od razu, albo nie chcę się przyznać do tych popełnionych błędów, to wtedy cierpię na swoje własne życzenie. Bo... Dla mnie dzisiaj, jakby to głupio nie zabrzmiało, bycie nieuczciwym czy no nieuczciwym po prostu w stosunku do drugiego człowieka, ja z tego powodu cierpię. A ja to dalej robię, bo mam lęki dalej przed niektórymi rzeczami. No i poczucie wartości też nie jest jeszcze jakieś strasznie wysokie, bo nie jest, bo te lata chlania to po prostu zniszczyły. I przez moje wady tak naprawdę, ja dzisiaj jeszcze nie jestem w stanie być do końca uczciwy. Ale z dnia na dzień jestem coraz bardziej. I dlaczego jestem? Bo oddaję coraz większe fragmenty swojego życia Bogu. Po prostu. I widzę, że naprawdę jestem skłonny. To nie jest to, że ja Bogu ufam, bo ja Bogu jeszcze nie ufam. To, to, to, tak, to tak nie wygląda pięknie, kolorowo i różowo. Ale ja ostatnio, tak, to z dwa miesiące temu, tak na dobrą sprawę się stało, zdałem sobie sprawę, że ja jestem skłonny zaufać Bogu. I z racji tego, że jestem skłonny, coraz bardziej Mu ufam. Coraz więcej, coraz większe części swojego życia oddaję. I patrząc na te, no tak no obiektywnie, no, no, no patrząc na te części swojego życia, które ja oddałem i którymi ja nie kieruję, to... Kurde, no to tam po prostu jest genialnie. No, no, no, leci wszystko, to się robi wszystko samo. Ja tam gdzieś jestem z boku. Wiadomo, że ja działam, pracuję, powiedzmy, nie wiem, mam jakieś tam relacje z ludźmi, yy, ale to, kiedy ja się tym nie przejmuję, to się po prostu dzieje samo. Ja tam jestem naprawdę takim, taką małą mróweczką w tym, tym mrowisku i robię po prostu swoją robotę. Yy, a w aspektach mojego nie jestem tego po prostu w stanie zrobić, bo nie jestem. I i naprawdę gdzieś tutaj nie rozkminiam tego, bo, bo po prostu nie jestem tego w stanie zrobić. I są takie, są takie rzeczy, których po prostu nie jestem w stanie jeszcze oddać. Yy, no to właśnie dzieją się takie chore jazdy. I w grę wchodzi wtedy wchodzą nieuczciwości, yy, inne moje wady przy tym się odpalają. I dziękuję Bogu, że mam ten krok dziesiąty, że ja to przynajmniej jestem dzisiaj w stanie zauważyć. Też oczywiście nie wszystko jestem w stanie zauważyć, dlatego potrzebuję tego drugiego człowieka do tego. Nie uważam, że do wszystkich tak jakby dziesiątek, już, jeżeli tak czysto technicznie patrzymy na te, na te dziesiątki, potrzebuję drugiego człowieka, bo nie, bo część istoty swoich błędów jestem w stanie sam dostrzec i przeanalizować. Ale czasem się gdzieś zakręcę na jakimś punkcie i znowu moje jest najmojsze i to ja muszę wszystko wiedzieć najlepiej i ja wiem wszystko najlepiej. To nie jest, że ja muszę. Ja po prostu wiem wszystko najlepiej, bo przecież jestem egocentrykiem eee, i, i wtedy jest mi ten drugi człowiek potrzebny. I jeżeli coś mnie gryzie, tak naprawdę czuję, że mnie gryzie i nie jestem w stanie gdzieś tam już tego sobie sam z pomocą Boga rozpracować, to chwytam za telefon i dzwonię do drugiego alkoholika. I mu po prostu mówię. Takim alkoholikiem, był dla mnie mój sponsor, bo, bo już nie jest moim sponsorem, tak jakoś dziwnie wyszło, ale to nie będę, nie będę w to wchodził. Z których ja mówiłem takie rzeczy, ale dzięki Bogu ja mam innych znajomych we wspólnocie alkoholików, których lubię, z którymi mogę sobie porozmawiać i podzielić się takimi swoimi głupimi przemyśleniami. I Te osoby mnie po prostu punktują, ja to widzę otwarcie no ale Piotr, no, no przecież no, byłeś nieuczciwy. Ja mówię, no, no dobra, no byłem, no ale słuchaj, no co, nie, nie wykorzystałbyś takiej okazji? To jakieś takie chore myślenie mi się włącza, no bo się włącza. I ta osoba wtedy mi mówi, no, no chyba nie, no, no słuchaj, no, Bóg jest wszystkim albo niczym. I ja słyszę to, Bóg jest wszystkim albo niczym, już mi się nóż w kieszeni otwiera, bo, bo, bo, bo słyszę to codziennie od kilku osób, no ale taka jest prawda, no Bóg jest wszystkim albo niczym. Jeżeli ja jestem nieuczciwy, to tym bardziej mnie to boli. Bo, bo boli mnie po prostu. I nie jestem w stanie no, naprawiać też niektórych rzeczy, chociaż naprawdę powiem Wam, że jest lepiej. Ja, ja tak jak mówiłem gdzieś tam w trakcie, ja rozpisuję teraz drugi raz czwarty krok. Czwarte później rozpiszę ósmy. Już się umówiłem z jednym przyjacielem ze wspólnoty, że po prostu z nim zrobię piąty, bo, bo czuję taką potrzebę. Czuję i, i tyle po prostu i nawet, nawet się cieszę z tego powodu, że to rozpisuję. Ponownie, ja już zrobiłem obrachunek odważną, wnikliwą, osobistą inwenturę moralną związaną z moją rodziną teraz. I powiem wam, że to jest niesamowite, że nie mam uraz do tych ludzi. Po prostu. Zostały mi trzy urazy, dosłownie trzy, do całej mojej rodziny. Jedna jest taka bardziej powiązana z kilkoma osobami, ale przykład mojego ojca, pijaka, nie alkoholika, pijaka. To, to chciałbym podkreślić, mój ojciec nie jest alkoholikiem, jest pijakiem, był pijakiem, bo, bo się potrafił zatrzymać. Ja nie potrafiłem, dlatego jestem alkoholikiem. No człowieka, który zdradzał moją matkę gdzieś tam, nie wiem, no, widziałem jak nim rzuciło ścianę. Ja do niego bardzo dużo urazy o to. Tak ja teraz usiadłem przy tej czwórce, to kurwa, no ja do chłopa nie mam uraz. Po prostu. Ja też go krzywdziłem oczywiście, dlatego z nim zrobiłem dziewiąty krok. I, i, i, no, ale naprawdę no nie mam uraz. No, chociażbym chciał. Znaczy to na siłę sobie nie wymyślę. I większość tych uraz mi zniknęło. Ale to też jest przez to, że ja dzięki temu, że przyglądam się sobie, raczej znaczy przyglądam, to też nie jest to, że ja cały czas obserwuję i się zastanawiam, czy ja coś robię dobrze, czy robię źle bo po prostu działam, ale to już z automatu mi no coś robię po prostu nie tak. I tyle. I ja to widzę, ja to dostrzegam, ja przez to łapię mniej uraz. Jestem mniej konfliktowy w stosunku do innych ludzi. Mi mój sponsor powiedział kiedyś bardzo mądrą rzecz, jak gdzieś tam wpadłem w jakąś pyskówkę z drugim alkoholikiem. W ogóle urazy do alkoholików to jest, to, to jest chyba rzecz, z którą sobie najbardziej nie jestem w stanie poradzić teraz, jeżeli chodzi o urazy. Eee, ale wpadłem w pyskówkę i tam tłumaczę sponsorowi, słuchaj, no mówię przecież, no, no, mówię, no, no, no tłumaczę swoją rację, no bo przecież ja mam swoją rację i moje jest najmojsze. Eee, I tłumaczę mu jak to wygląda, mój sponsor, Piotr przyjrzyj się sobie co ty zrobiłeś źle, jak ty sprowokowałeś tę sytuację. No to mówię, no, no nienormalny człowiek. Mówię, no co ty mnie nie słuchasz? Że ty mnie nie słuchasz, przecież to on mnie ewidentnie krzywdzi. Przyjrzyj się sobie. Nie dobra, no to się przygląda. Mówię, no rzeczywiście, moje wady też tutaj wyszły. Ale wtedy sponsor mi powiedział tak. Pietro, czasami najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu zamknąć mordę. I powiem wam, stosuję. Praktycznie codziennie. Ja nie chcę już wchodzić w konflikty, chcę przerywać tę łańcuchę nienawiści, a nie je tylko rozkręcać i tworzyć. I to jest tak naprawdę dla mnie dziesiątka. Bo ja z miejsca się przyznaję. Z miejsca się przyznaję, dobra, no zrobiłem błąd. Potrafię dzisiaj przeprosić drugiego człowieka, nawet jeżeli, nawet jeżeli w moim odczuciu ten człowiek mnie bardziej pokrzywdził i to on zaczął, bo się zdarzają takie sytuacje, to nie jest to, że tylko ja prowokuję coś ja dzisiaj jestem w stanie tego człowieka przeprosić. Po prostu. Przepraszam, jeżeli cię urodziłem, czymkolwiek. Wiecie co, ja nawet nie, muszę, nawet nie muszę tego czuć. Ja to po prostu mam robić. I ja to robię i mi odpuszcza. Bo jeżeli ja mam do kogoś dzisiaj problem, to jest mój problem. A jeżeli ktoś ma do mnie problem, to jest jego problem. I tyle. I ja tutaj mam dbać o swoje zdrowie, mam nie nakręcać Jakiś jakichś takich chorych sytuacji i dzięki temu, że jestem w stanie to dostrzegać, no nie ukrywam, że no tutaj ten dziesiąty krok jest takim trochę dla mnie rozwinięciem czwórki po prostu, bo w czwórce jak gdzieś tam, no, no czwórki, piątki, no, no bo do, dojrzałem istotę swoich błędów, no, no co mam mówić, no zrobiłem obrachunek moralny, najlepiej jak potrafiłem wtedy, Dzisiaj to robię po raz drugi i, i widzę, że tych wad, no to... A nie wiem, nie chcę, nie chcę, nie chcę rozkminiać, bo jeszcze nie skończyłem. Jak skończę, to zobaczę. Zobaczę czy, zobaczę, czy chociaż coś odeszło, ale myślę, że odeszło. Bo moc Boga w tym wszystkim jest tak niesamowita, że ja myślałem, że niektóre wady są niemożliwe mi do odebrania. A mi po prostu zostały odebrane. i. I tak, i w moim przypadku się to dzieje w taki sposób, że paca mnie Bóg w czółko i ja wstaję z tych kolan i myślę całkowicie inaczej. O 180 stopni się obraca moje myślenie, bo w taki sposób już mi jedna wada przynajmniej została odebrana. I, I to jest niesamowite. I taki miałem mówić o kroku dziesiątym, a mówię chyba o wszystkich. <śmiech> po kolei. O dwunastym chyba nie mówiłem. Nie no, mówiłem, bo żyję tymi zasadami. Jezu, przepraszam, to już odlatuje. E, dobra, myślę, że nie będę gdzieś przedłużał. Zastanawiałem się, czy w ogóle będę mógł coś mówić pięć minut o kroku dziesiątym, a mówiłem trochę dłużej. E, więc dziękuję bardzo za zaproszenie i, no i co, dziękuję.